Rozmowy w deszczu. Słuchacie programu Rozmowy w deszczu przy mikrofonie Maurycy Hawranek. Dzisiaj moim gościem będzie Fabian Szatkowski. Witaj, Fabianie. Witam Cię, Maurycy. Fabian interesuje się od dawna różnymi przepowiedniami, prorostwami i właśnie o nich będziemy dzisiaj rozmawiali w programie. Zacznijmy może od chyba najbardziej znanej postaci wśród wszystkich osób, które przepowiadały przyszłość a mianowicie od Nostradamusa. Co sądzisz o jego przypowiedniach? Czy one w ogóle e, sprawdzają się? Z jakiego powodu cieszą się taką dużą popularnością wśród ludzi? Czy, no nie wiem, czy jest to wina może łatwego dopasowania przepowiedni do wydarzeń? Czy faktycznie są takie trafne Myślę, że tak jak powiedziałeś Maurycy, jest to na pewno powód tego, że one łatwo dopasowują się do faktów. Nawet nie trzeba się nad nimi dużo zastanawiać, aby, aby dopasować konkretno przepowiednie do, do konkretnego faktu. Tutaj podam przykład takowy, iż w 2001 roku, tuż po ataku na World Trade Center 11 września, przepowiednie Nostradamusa były właśnie kierowane w, w ten atak terrorystyczny, w stronę tego ataku i wtedy pamiętam, że powstała taka wersja tych przepowiedni, że metalowy ptak rozdzieli dwie wieże, no i wtedy przypisywano te wieże i te ptaki właśnie do tych samolotów uderzających w te bliźniacze wieże w Nowym Jorku. Ta przepowiednia Nostradamusa została też zmieniona tuż po 10 kwietnia w 2021 Roku. I brzmiała ona mniej więcej tak, że metalowy ptak się rozbije i rozdzieli dwóch braci, i to jako zostało przypisane do właśnie do, do, do państwa panów Kaczyńskich. No więc te przypasowanie tych przepowiedni. Jest bardzo łatwe i myślę, że tak jak tutaj też słyszałem wiele takich opinii, jest to jeden wielki bełkot, te przepowiednie Nostradamusa i bardzo, bardzo rzadko się sprawdzają, a nawet jeżeli się sprawdzają, to myślę, że są te sprawdzenie się ich jest przewidziane przez, przez osoby, które dokonują jakichś ważnych historycznych czynów, chociażby tutaj wspomnę o Hitlerze, którzy, który interesował się również Nostradamusem i jego przepowiedniami, i Nostradamus w swoich przepowiedniach pisał o, o, o nazizmie i o swastyce, że, że właśnie w XIX-XX wieku takowe, takowe, takowy nazizm powstanie i taka swastyka będzie jego domeną. No i Hitler przeczytając chociażby taką przepowiednię Nostradamusa mógł się tym zasugerować. I wcale to już nie była przepowiednia z perspektywy naszej, z perspektywy tak dużego czasu, tylko po prostu podporządkowanie się ludzi i podporządkowanie konkretnych faktów historycznych pod przepowiednie, która tak naprawdę jeszcze wiele razy zostanie, zostanie przeinaczona tak, żeby tylko ta przepowiednia była jak najprawdziwsza. Czyli niejako była to forma inspirowania się, a nie przepowiedni. Tak, zdecydowanie. Tak uważam i, i, i dla mnie chociażby te przepowiednie Nostradamusa są bardzo takim językiem zawiwym pisane I, i, i przede wszystkim wierszem, więc tutaj ten wiersz, te linijki, wersety można, można dowolnie zmieniać. I tak naprawdę było tych przepowiedni tak dużo, że nikt nawet nie będzie się doszukiwał, czy, czy to jest aby oryginalna linijka tego, tej przepowiedni. Zresztą, odnośnie tej przepowiedni o tych dwóch bliźniakach, czy tam dwóch wieżach, to co mówiłeś, to też czytałem kilka różnych tłumaczeń. Ten sam y, czterowierz, ale zupełnie różnie wersje tego były. No i też uderzyło mi jedną rzecz, że jedne, jed, tylko jedna linika się zdaje się z tego czterowierza zgadzała w 100% y, a pozostałe trzy, które ją uzupełniały, to y, y, były nietrafne. Znasz może sposób, w jaki no, mu stworzył swoje century, czy nie wiem, łykał jakieś środki halucnogenne, czy y, miał jakieś wizje Powiem Ci szczerze Maurycy, że oglądałem już dosyć dawno film właśnie o Nostradamusie i o tym jak on tworzył swoje przepowiednie. I, i był to bardzo taki zagmatwany film, ale jasno pokazywał, iż na pewno nie było, to pisanie, nie było to pisanie przepowiedni na trzeźwo. Tu nie mówię o alkoholu, tu bardziej mówię też nie o narkotykach, bo, bo wydaje mi się, że takie znane w dzisiejszych czasach narkotyki nie istniały jeszcze w tym XVI wieku, ale myślę tutaj o, o różnych ziołach, o, o różnych takich alatruciznach, które, które na pewno takie halucynacje mogły wywołać. No a ja uważam w ten sposób, że większość przepowiedni, czy chociażby tutaj wspomnę Apokalipsę świętego Jana, była pisana nie na trzeźwo, czyli no pod wpływem jakichś środków, które ten potok słów wywoływały, ten, te, te obrazy, które ci przepowiadacze przyszłości widzieli. Dla mnie to jest tylko i wyłącznie czysta, czyste halucynacje, nic więcej. Mhm. Czytałem artykuł na temat Nostradamus'a, w którym jeden z naukowców twierdził, że Nostradamus pisał swoje przepowiednie na podstawie obserwacji astrologicznych, a dokładniej analizował kroniki historyczne pod kątem różnych koniunkcji i wierzył, że jeżeli taka sama koniunkcja planet zdarzy się w przyszłości, to podobne, analogiczne zdarzenia będą również miały miejsce. Co o tym myślisz? No, myślę, że tutaj nie tylko, nie tylko Nostradamus się mógł tym kierować, ale też chociażby po części Majowie, którzy też układali swoje kalendarze, swoje przepowiednie, właśnie yy, sugerując się układem planet, yy, układem gwiazd, więc myślę, że w tamtych czasach, kiedy te przepowiednie powstawały, było to podstawowe takie narzędzie do, do przepowiadania przyszłości, no bo w dzisiejszych czasach jeżeli chociażby ja bym się chciał zabawić w takie coś, to zajrzałbym do internetu i, i po prostu metodę okopiuj wklej z kilku stron, bym takowo przepowiednie yy, skopiował i, i parę swoich słów dodał i na pewno była też to taka no przepowiednia, która gdzieś kiedyś mogłaby zrobić furorę przez chociażby takie przypisywanie konkretnych faktów do, do, do mojej przepowiedni. Więc tak jak powiedziałeś, pewnie się z tobą zgadzam. Innym źródłem bardzo popularnych y, przepowiedni w naszej kulturze jest y, Biblia, a dokładniej Apokalipsa świętego Jana. Y, czy także uważasz ją za bełkot? Także to powiem ci, że Nostradamus i święty Jan dla mnie nie różnili się niczym, tylko tym, że no, święty Jan jest jakoby postacią biblijną. Y, nie wiem, czy historyczną, czy to zostało udowodnione. Że, że takowy święty Jan istniał. Tak naprawdę, bo tak naprawdę powiem Ci, że, że Biblia, ta dzisiejsza Biblia, którą czytamy, to jest dla mnie stworzona już w większości przez, przez papieży i te wszystkie zjazdy papieży w Watykanie. To jest 1500-1600 rok. I, i, I ta Biblia tak naprawdę została zmieniana na nasz język, tłumaczona i niewygodne fakty zostały zmienione na bardziej wygodne. I tak samo ta apokalipsa mogła przybrać taki, taki, taki rodzaj rodzaj opowiadania, który by przestraszył ludzi przed chociażby piekłem, przed końcem świata. No i wiadomo, no przestraszeni ludzie, religijni przestraszeni ludzie pędzą zaraz do kościoła, no jak są w kościele, no to i płacą na tace. więc dla mnie ta apokalipsa, którą dzisiaj czytamy, to jest tylko po części tą prawdziwą, która została kiedyś napisana. Są osoby, które uważają, że apokalipsa św. Jana się sprawdza, a dowodem na to ma być niby wzmianka o tym, że w przyszłości ludzie będą podpisywani przez bestie czy szatana i teraz to się przerównuje na przykład do chipów, które są pod skórę wszczepiane do kodów paskowych, PESEL-ów, a także nawet do numerów, które otrzymywały osoby więzione w obozach koncentracyjnych. Jak sądzisz, to może być dowód na to, że się ta przygodnia spełniła, czy może raczej jest to dowód, że ktoś się tym inspirował? Albo zwykła konieczność życiowa? Myślę, że tak, właśnie, wyrwałeś mi te słowa prosto z ust. Ta konieczność życiowa, świat się rozwija, technologia się rozwija, no i takie znakowanie, numerkowanie ludzi jest teraz tak naprawdę nieodzowną częścią życia, bo, bo kiedyś, no przy, przyznajmy, że tych ludzi nie było aż tak dużo na świecie. Nawet jeżeli cała, całe jakieś państwo, czy całe królestwo posiadało ileś tam milionów obywateli, no to ich można było rozpoznać po nazwisku, czy jakimś imieniu i przy domku utworzonym z nazwy miejscowości, w której, w której żył lub czym się zajmował, prawda? Teraz jest tak przemysł i technologia rozwinięta, że te, te paskowanie, chipowanie jest konieczne, chociażby takich z celów, takich organizacyjnych, żeby to wszystko jakoś ustabilizować. Ja przynajmniej jestem całkowicie za chipowaniem, jest to na pewno kontrowersyjny temat. I, i warto by było poświęcić temu jakoś oddzielną audycję, ale na pewno samo chipowanie, które, które tutaj święty Jan opisuje, byłoby, no uważam, bardzo dobre i, i wiele na tym świecie by zmieniło. Chociażby nie byłoby zaginięć i nie byłoby poszukiwania przestępców, jeżeli te chipy by zaistniały na, na, na co dzień. Nie obawiasz się, że mogą być wykorzystane przeciwko Tobie? Wiesz, mogą być na pewno, to, to jest plus i minus, ale wydaje mi się, że cel uświęca środki, tak naprawdę to mogłoby być wykorzystane wobec osób publicznych. Jeżeli chodzi o prywatnych ludzi, myślę, że to by było bardzo dobre, no bo tak jak powiedziałem, cel uświęca środki i chociażby zaginięcia, morderstwa nie miałyby miejsca, bo wtedy jeżeli ktoś by zaginął, ze, ze zwykłego nadajnika GPS można by było go odnaleźć lub odnaleźć jakiegoś poszukiwanego mordercę czy, czy terrorystę. Więc to by było na pewno łatwe. Nie sądzisz, że to także mogłoby odnieść odwrotny skutek, mianowicie, że to, co udałoby się ewentualnie jakieś życia uratować, to też stracić, ponieważ czytałem badania naukowe, z których dowodzą, że chipy wszczepiane pod skórę wywołują raka. Wokół tych chipów gromadzą się komórki nowotworowe z powodu tego promieniowania, które one emitują. Wiesz co, ja już Maurycy w takie coś to chyba nie wierzę, dlatego, że poważne, ja nawet czytałem. To było poważne opracowanie naukowe, którym e, wykonano i stwierdzono, że organizm tego nie mm -hmm. przyjmuje. Traktuje to jako obce ciało i wtedy wokół tego się gromadzą komórki e, nowotwora. Tak, tak, no to teraz e, może przestańmy w ogóle chipy e, wstrzykiwać psom, no bo też powinny mieć raka. Ale tak jeszcze właśnie nawiązując do, do tych e, chipów e, mówiłeś e, tutaj o, o tym, że majo, ma zły wpływ na ciało ludzkie. Ale tak naprawdę do chyba 1990 roku jeszcze samo masturbację uważano za element, który wywoływał wysychanie mózgu, zanikanie jakichś organów, więc totalny ciemnogród. Dla mnie to jest tylko taka zabawa w kotka i myszkę pomiędzy osobami, które są przeciw, a osobami, które są za. Przeciw wydaje mi się są raczej większość katolików. No, no, nigdy, ja nie jestem katolikiem, więcej. też jestem przeciwny. A, a powiedz... Mhm, a a się jest... o sprawę prywatności uważam też, że nie wszystko władza powinna na mój temat wiedzieć, co ja robię, gdzie chodzę, co kupuję, o której się kładę spać albo gdzie jestem. Jeżeli ktoś chce faktycznie być namierzalny, no to wtedy może przy sobie równie dobrze chodzić, nosić komórkę, albo nosić sobie chipa, niekoniecznie wszczepionego pod skórę, równie dobrze może go na jakimś wisiorku nosić. Ale takie obowiązkowe chipowanie wszystkich, jak, jak bydło, to, to jest według mnie. No, nie jest to dobry pomysł i raczej oznacza, że władza nas traktuje właśnie jak bydło, a nie jak e, ludzi. Przejdźmy może jednak do e, przepowiedni, bo tutaj odeszliśmy troszkę od tematu. E, czy są jakieś przepowiednie z wiarygodnych źródeł, które e, się sprawdziły lub sprawdzają na naszych oczach? Bo już mówiliśmy tutaj o, o księdze Apokalipsy, mówiliśmy o Nostradamusie, że to jest no tak e, niezbyt trafne i takie dosyć mętne. Czy są jakieś takie bardziej konkretne przepowiednie, które robią tego i tego roku się to stanie? coś jak Tak. Tak, są, są przepowiednie. Ja, ja bynajmniej z tych takich najkonkretniejszych znalazłem przepowiednie Baby Wangi, która tutaj opisuje konkretne, konkretne zdarzenia dotyczące ludzkości i ziemi do roku 579, więc to już są takie bardzo konkretne daty i, i bardzo takie odbiegające w przyszłość. Aczkolwiek powiem Ci, że jeżeli chodzi o to wiarygodność, to, to wydaje mi się, że to zależy od człowieka i od, od jego koncepcji pojmowania tych przepowiedni, bo jeżeli ktoś się bardzo uprze to tak jak wcześniej rozmawialiśmy, będzie potrafił wydedukować sobie i przypisać konkretne fakty konkretnym przepowiedniom. Jeżeli ktoś się uprze bardzo i, i powie, że no nie wierzy w te przepowiednie, to nie uwierzy, bo, bo znajdzie takie wytłumaczenia, które będą całkowicie, całkowicie przeciwne i całkowicie będą skreślać, negat stawiać negatywnym świetle te przepowiednie. Więc tutaj zależy od punktu widzenia danego człowieka. Jeżeli chodzi o mnie, dla mnie takie na najbardziej pewne przepowiednie nie istnieją. To, to wszystko są spekulacje, to wszystko są wymysły i tak naprawdę na 100 przepowiedni, może jedna, bardzo mało ważna się spełni. Co sądzisz o Mintaru Tarabiciu? Przepowiedział pierwszą wojną światową, drugą wojną światową i trzecią. Przepowiedział, przepowiedział, tylko powiem Ci tak. Była to osoba, która żyła dawno temu, no może w porównaniu do Nostradamusa to była osoba nowożytna, no bo, bo ich dzieli przeszło 300 lat. Ale powiem Ci, że są najbardziej takie, może niepewne, bo, bo tutaj do pewności nie się wypowiadał, dlatego że one mogły być tak samo zmieniane przez te, przez te wiele lat, ale na pewno były najbardziej trafne i najbardziej konkretne. Przede wszystkim pisane nie jakimś wierszem, tylko normalną, normalnym tekstem, który łatwo czytać, więc nie trzeba się na tym znać, nie trzeba mieć dużych horyzontów zasobów słownych, żeby po prostu móc odczytać taką, taką przepowiednię. Tu jest po prostu wprost napisane, tego i tego dnia stanie się to, przez tego i, i, i w konkretnym celu. Nie ma tutaj jakiegoś takiego miksu, jak, jak chociażby jest u Nostradamusa. Możesz podać jakiś przykład? Przykład yy, przepowiedni Tarabicia. No oczywiście, no tutaj, <taki> znaczy taki konkretny przykład, to na pewno jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, o drugą wojnę światową, no i to bardzo teraz sławno trzecią wojnę światową, jeżeli tutaj pozwolisz, yy, nadpąknę, yy, że, że ta trzecia wojna światowa nie tylko przez yy, Tarabicia jest przepowiadana, tutaj przepowiada ją również Baba Wanga, przepowiada Ją Jan Cieplak, przepowiadają ją, przepowiada ją również bardzo wiele innych jasnowidzów. Przepowiadają nawet, słyszałem niekiedy, że Jackowski mówił o trzeciej wojnie światowej. I te wszystkie daty są bardzo zbieżne. Nie wiem, czy to, czy to kwestia może porozumienia się osób wydających te przepowiednie, co do, do konkretnej, do ustalenia konkretnej daty, aby one nie były zbyt rozbieżne, czy po prostu zbieg okoliczności lub prawda, która miałaby się wydarzyć. Jeżeli chodzi o ten 2010 rok, no miała ona ta wojna, trzecia wojna światowa wybuchnąć w listopadzie. Tutaj no nic się nie stało, aczkolwiek kilka dni po, po tej dacie, to by podaje że 10 listopada z tego co pamiętam, były, były publikowane artykuły, że ten konflikt pomiędzy Koreą Południową i Północną, no tutaj pamiętamy, że Północna Korea ostrzelała, Koreę, zbombardowała może nawet Koreę Południową właśnie tego 10 listopada i właśnie to zostało przypisane jako ten mały konflikt, który, który zapoczątkuje to ten wielki światowy konflikt, trzecią wojnę światową. Nie wiem, powiem Ci szczerze... No nic się nie wydarzyło. No nic się nie wydarzyło takiego konkretnego, teraz wszystko ucichło i, i dlatego coraz bardziej z, każdym, z każdą to datą, która przemija i nic, mimo proroct, nic się nie wydarzyło, tracę zaufanie do tych przepowiedni. Tutaj byłem bardzo za tym rokiem 2012 i kalendarzem majów. Dużo właśnie na ten temat czytałem książek na temat tego końca świata, przebiegunowania e, Ziemi ale z biegiem czasu, gdy, gdy też e, słucham programów i oglądam filmy, które zaprzeczają tej teorii, po prostu tracę, tracę do, do tego, co wcześniej przeczytałem, e, jakoby wiarę. No, wszystko się okaże w 2012. Powiem Ci szczerze, Maurycy, że e, jeżeli nic się nie stanie pod koniec 2012 roku, to chyba w ogóle przestanę czytać przepowiednie. Bo... E, ja słyszałem, że kwestia roku 2012 stała umownie, stwierdzona, ponieważ wszystko zależy od osoby, która obliczała daty według kalendarza maju. Musimy pamiętać, że ciągłość kalendarza maju została zakłócona przez chyba 200 czy 300 lat. Nikt tego kalendarza nie kontynuował. Później starano się go zrekonstruować. Więc w zależności od osoby, która ten kalendarz rekonstruowała, no to Różne daty tutaj powstają. Teraz mamy rok 2012, zaraz potem będzie, że jak się nic nie wydarzy, to ustawiam pewnie rok, nie wiem, 2100 któryś tam i tak dalej, i tak dalej. Także e, też tutaj dosyć swobodnie ludzie m, to interpretują. E, a odnośnie dat słyszałem też, bo rozmawiałem kiedyś e, z pewną jasnowiską, bo to ona powiedziała mi wprost, że jeżeli chodzi o daty, e, to tak naprawdę żaden jasnowisk nie jest w stanie jej dokładnie sprecyzować, ponieważ e, Jasno widzę, widzą to tak, że widzą ciąg przyczynowo-skutkowy, i potem mogą sobie starać no, zinterpretować, ile mniej więcej jakieś wydarzenie może trwać. I czasami się okazuje, że to trwa szybko, a innym razem, że to jest rozłożone na znacznie dłuższy okres czasu. Także tutaj daty to są felernym punktem Jasno że Miaskowski też o tym parę razy mówił. Wspomniałeś o kalendarzu majów, czy słyszałeś też o kalendarzu hinduskim? Hmm, tak, słyszałem, powiem ci, z tym, że jakoś nie zagłębiałem się. Dla mnie to jest jakoby trochę oddzielna kultura i, i czytając te, te wszystkie przepowiednie, czy to hinduskie, czy, czy chociażby jeszcze Indian, o których później tutaj będziemy mówić, no to dla mnie to jest jakby oddzielna kultura i, i dla mnie jest to trudno zrozumiałe, takie zawiłe przynajmniej, nie rozumiem. Ja tutaj dodam, że środowisko tak zwane New Age, czy ludzi, którzy wierzą w rok 2012, to właśnie znaleźli sobie te mm, przepowiednie, a właśnie kalendarz hinduistyczny, właśnie kosmologię hinduistyczną e, i stwierdzi, że e, według tego ka kalendarza żyjemy obecnie w epoce kali Yugi, e, czyli w epoce bogini Kali, e, która ma trwać 432 tysiące lat no i my żyjemy już około 5100 lat w tej epoce. Cechą charakterystyczną tej epoki ma być obfitość konfliktów, ignorancja, odejście od religii, no, wysoka przestępczość, czyli w ogóle wszystko, co złe, czyli wszystko to, co związane jest z kultem bogini Kali, czyli tej bogini śmierci. No i pozytywne cechy, które występowały właśnie niby u ludzi w poprzednich wiekach w tej epoce miały zaniknąć. No i środowiska Aniwes też niezbyt dokładnie przeczytały o co w, w tej kosmologii hinduistycznej chodzi i twierdzą, że właśnie zbliżamy się do końca epoki Kali Yugi i nastąpi to w 2012 roku. Po prostu ręce opadają, jak można swobodnie sobie takie rzeczy interpretować, tym bardziej, że ta epoka ma jeszcze trwać, dopiero się zaczęła, jeżeli weźmiemy pod uwagę te 300, przepraszam, 432 tysiące lat, prawda? co to jest dopiero to 5100 lat. No to jest Jesz, niewiele. Jeszcze się włączę tutaj właśnie co do tego kalendarza. Dla mnie jest trochę, Maurycy, niezrozumiałe to, dlaczego y, to, że y, kalendarz majów się kończy, dlaczego ma się skończyć świat. Przykładowo, no, ja na swoich ścianach w domu mam wiele kalendarzy i czy to, że jeden z nich, czy, czy, czy wszystkie praktycznie w danym roku się kończą, no bo każdy kalendarz się kończy pod koniec roku, y, czy to ma oznaczać, że, że będzie coś ważnego, że coś się ma z ziemią stać? Nie. mają Majowie swój kalendarz przecież też traktowali tak samo jak my traktujemy swój kalendarz. Z tym, że Majowie no, mieli ten kalendarz o wiele dłuższy. My zakupujemy kalendarze na jeden rok i to nam wystarcza. Majowie robili to na kilka, kilkaset tysięcy lat. Nie, to chyba kilkadziesiąt będzie, prawda? Znaczy oni obliczali jeden rok na 52 lata zdaje się, jeden obrót czy coś. No właśnie, więc, więc koniec, koniec kalendarza majów. Dlaczego ma akurat oznaczać, oznaczać koniec świata? Przy czym ich kalendarz nie jest linearny, tylko e, jakiś jest zamknięty, okrągły. No więc on się nigdy nie kończy tak naprawdę, No więc nie rozumiem tego wszystkiego. Skoro jesteśmy przy Indianach, także ciekawa jest przepowiednia Indian Hopi. Tak, bardzo ciekawa. Miałeś okazję z nią się zapoznać? Miałem okazję z nią się zapoznać. Co o niej myślisz? Myślę, że oni twierdzą mniej więcej podobnie jak inni przepowiadacze przyszłości. Aczkolwiek trochę trochę tutaj bardziej w porównaniu do Nostradamusa czy, czy innych tych takich właśnie przepowiadaczy przyszłości, oni bardziej są precyzyjni w tym, w tym co mówią. Przepowiedzieli pierwszą wojnę światową, przepowiedzieli drugą wojnę światową, przepowiedzieli też trzecią wojnę światową, która według nich już trwa. A zakończyć mają konferencja pokojowa, z, która, na której będą wszystkie cztery rasy, czyli wszystkie te trzy, które były podczas tych konferencji za, za drugiej i pierwszej wojny światowej, plus Indianie. Mhm. Czyli wcześniej Indian po prostu nie zapraszali na konferencje pokojowe? Nie zapraszali. Myślę, że oni wtedy nie byli aż tak bardzo ważni i, i, i tak bardzo istotni, żeby ich zapraszać. E, przejdźmy może teraz do Polski. Czy wśród Polaków też są jacyś znani? Jasno widzę. Tak, tak. Oczywiście, że są i myślę, że oni są... mamy się czym pochwalić? Mamy na pewno się czym pochwalić. Oni są jakoby... Naszymi takimi wieszczami narodowymi, takimi niosącymi i dobro, i złą Ja tutaj może wspomnę o, o, o Janu Cieplaku który był biskupem katolickim też przepowiedział tutaj i pierwszą wojnę światową i drugą wojnę światową on troszeczkę w swoich datach się pomylił, ale to była naprawdę nieznaczna, nieznaczna pomyłka przepowiada również że w przyszłości też będzie wojna, być może to będzie ta trzecia wojna światowa, o której tak się teraz dużo mówi mówił, że Rosję podbiją Chiny Mówił też, że Watykan opublikuje tajne dokumenty, które wpłyną na zmianę świata. Ponieważ no Watykan posiada najcenniejsze zbiory historyczne świata i ukrywa wiele tajemnic, w tym no prawdziwą historię Jezusa, a, a, a myślę, że jeżeli on ukrywa tą historię Jezusa, tą prawdziwą historię, to nie jest ona taka jaką my znamy, a na pewno jeżeli nie jest taka, jaką nam mówią i przekazują księża i, i, i osoby duchowne przez te dwa tysiące lat, jeżeli jest inna, no to myślę, że tutaj możemy pod znakiem zapytania postawić Kościół katolicki. Odnośnie cieplaka, to ja tutaj widzę, że z moich notatek wynika, że ta przepowiednia powstała w 1888 roku i widzę też takie wyliczenie, że dokładnie tylko jeden rok się pomylił w dacie wybuchu I wojny światowej Przepowiedział ją na rok 1913, ale za to trafił dokładnie z drugą węgą i przepowiedział ją na 1939. Także tutaj no, jest to dosyć ciekawe, myślę, że słuchacze naszego radia być może zaciekawią się tą przepowiednią i ją przeczytają do końca. No ale może kontynuuj. No na pewno tym drugim takim wieszczem, który przepowiadał przyszłość dla Polski był Czesław Klimuszko. Był on zakonnikiem i franciszkaninem. Na co dzień zajmował się psychotroniką i, i, i parapsychologią. W książce, którą napisał, ona miała tytuł Moje widzenie świata oraz parapsychologia w moim życiu pisał o, o losach świata o swoich przepowiedniach, jeżeli chodzi właśnie o Polskę, napisał on, wspominał że zresztą w tej książce wielokrotnie, że Polskę czekają zmiany klimatyczne z powodu przebiegunowania ziemi doradzał też, aby Polacy nie wyjeżdżali z kraju bo będzie to jedno z nielicznych miejsc na ziemi, które z powodu tych zmian klimatycznych i, i wojen ucierpi najmniej i tutaj zacytuję może go, że napisał. Mm, Pisał, przyjdzie taki, taki czas, że w Polsce będzie ciepło jak na równiku, a za waszymi oknami będą rosły owoce południowe. Myślę, że ta przepowiednia w dużej mierze odwołuje się do, do tego roku 2012 i, i przebiegunowania Ziemi. Chociaż on tutaj wcześniej o tym wspominał, to jeżeli chodzi o ten cytat, który teraz przeczytałem. Przecież przebiegunowanie Ziemi według wszystkich tych naukowców, którzy to głoszą, będzie właśnie polegało na tym, że, że zmienią się też również yy, no tutaj strefy klimatyczne na, na Ziemi. tak? Wśród naszych wieszczy narodowych mamy też e, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. E, o Adamie Mickiewiczu nie ma chyba sensu za bardzo dużo mówić, ponieważ e, jego proroctwa są równie mętne jak e, proroctwa Nostradamusa. Też są jakieś tam dziwne cyfry, e, 44 czy coś takiego. E, ale zastanawiające jest, że e, Juliusz Słowacki, który był głównym oponentem, e, takim jakby wrogiem czy rywalem Adama Mickiewicza, otrzymał otrzymanie miana wieszcza narodowego trafnie przepowiedział wybór Polaka na papieża. Tak, tak. No, jeżeli chodzi o tych już papieży, no to myślę, że no nie, nie wniósł nic nowego tutaj Juliusz Słowacki. Mhm. Ja też widziałem w internecie, a także w różnych książkach z przepowiedniami, taki spis papieży, którzy właśnie mają być. I tam była właśnie zmianka, że Jan Paweł II miał być niby tym trzecim od końca, potem miał być jakiś właśnie kolejny papież, a trzeci miał być nazwany, został Piotrem II Rzymianinem i na tym miała się historia papiestwa skończyć. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać do naszej rozmowy? Tak na koniec podsumować jakoś to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Tak, myślę, że tutaj chciałbym może powiedzieć, żeby ci, którzy czytają przepowiednie, żeby podchodzili do nich bardziej tak z dystansem. Z przymrużeniem oka. Tak, chociażby tutaj już nie przejmujmy się tymi e, przepowiedniami o drugiej, pierwszej wojnie światowej. Patrzmy w przyszłość, a, a, nie, a, nie, a nie w przeszłość. Tutaj myślę, że najważniejszą przepowiednią teraz dla wszystkich na świecie, którzy chociażby e, są w jakimś tam sensie cywilizowani jest ten właśnie 2012 rok. Myślę, że nie warto tak bardzo się inspirować tym rokiem, gdyż takich końców świata jak ten w 2012 mieliśmy już wiele, wiele w swoim, w swoim życiu. Może nie w moim, ale na pewno w tych, w tych setkach lat było bardzo dużo końców świata. I ten myślę, że też na pewno y, zostanie tylko wpisany do kart historycznych, a, a czas będzie szedł dalej. Ja też się nieraz śmieję, że kurczę, po co ja się przygotowuję do matury, jak, jak za rok i tak koniec świata. No ale jednak wydaje mi się, że nie będzie nie będzie to takie straszne. Nawet jeżeli ten koniec świata nastąpi, w co to tak naprawdę nie wierzę, to jest to tak szybka śmierć i, i bezbolesna, że nie ma czego się bać. Takie jest moje zdanie i tym wydaje mi się y, podsumuję dzisiejsze nasze mhm. rozważania. Ja na koniec przygotowałem jeszcze taką krótką przepowiednię matki Slipton, która żyła na długo przed Nostradamusem, wydaje się, że jeszcze w epoce średniowiecza. Jej przepowiednie są niezwykle trafne i dosyć drobiazgowe Na przykład przepowiedziała pojawienie się w Europie ziemniaków w tytoniu, zanim jeszcze je przywieziono z Ameryki. No i jest tutaj taka ciekawa przepowiednia kiedy umrze połowa świata. I pozwolę sobie teraz przeczytać. Kiedy kobiety ubierają się jak mężczyźni, noszą spodnie, kiedy obcinają wszystkie swoje loki, kiedy wolne odruchów obrazy wyglądają jak żywe, kiedy okręty jak ryby pływają pod powierzchnią morza, kiedy ludzie prześcigając ptaki mogą wznosić się do nieba, wtedy umrze połowa świata głęboko zbroczona we krwi. Myślę, że to jest jedna z takich ciekawszych przepowiedni. I ładne podsumowanie. Tak, dziękuję Ci w takim razie Fabianie za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie. I do, do usłyszenia do... wszystkim. Do usłyszenia. Gościem programu Rozmowy w deszczu był Fabian Szatkowski. Prowadzenie i realizację montaż Maurycy hawranek dla Radia Wolna Media.